Bierzemy dwa obieramy mleko i nadziewamy na do szaszłyków. Obsypujemy to wszystko tartymi kotletami i podgrzewamy cztery ziemniaki z dwoma litramy schłodzonego parmezanu. na przez piętnaście minut, posypujemy to wszystko drobną przetowaną wodą, i do śmietany. kroimy i z sosem. Smałujemy dużo dużą ilością ganaretki z łososia i mamy już pyszne pączki. To wszystko mieszamy, czekamy aż teraz wyrażnie na czas. Kroimy, mieszamy i podajemy do sołu. Słuchaj dalej, a nóż widelec przyda ci się to w kuchni. Zawsze to mówił Paweł, witam serdecznie, dzisiaj zrobiliśmy wyjątek, uprosiłem Pawła, zgodził się. Dzisiaj ja witam Was serdecznie, czyli my witamy Was serdecznie, ja w tym sensie, że... Tak, witam, witamy, witamy. No, musiał się odezwać z Newport Pagner, Jacek czyli z Rzeszowa, Paweł Prokopowicz, autorzy podcastu Anusz Widelec, najsmaczniejszego podcastu w sieci, w sieci podcastów m, jako takich polsko tak ponieważ wiele, teraz ostatnio wiele się audycji generalnie tak namnożyło, telewizyjnych, różnych stacji telewizyjnych, które mają u siebie w programie, w ramówce, audycje o przygotowaniu jedzenia, jest jakby taki powrót do korzeni, wracamy do tego, co dla nas było normalne, na zachodzie w pewnym sensie to się zatraciło już w latach, zdaje się, 50 u nas to... Gdzieś tak mi się wydaje, osobiście po 89, kiedy zaczęły powstawać różnego rodzaju fabryki ulepszaczy, fabryki przygotowanie jedzenia półgotowego mhm. lub gotowego. W Anglii to już jest bardzo rozpowszechnione. W sklepach sieciowych są nawet takie rzędy półek z jedzeniem, które tylko należy wsadzić do mikrofalówki i już można je jeść. Przypominam tylko, że my takiego je, takim jedzeniem gardzimy i dla nas to nie jest jedzenie tylko pasza, to nie są posiłki tylko pasza, dlatego o takim jedzeniu nie mówimy. Ale wspominamy, że jest coś takiego, że coś takiego istnieje. Proszę Cię, Pawo. Mhm. Ja właśnie też chciałem zauważyć, że chociaż nie oglądam osobiście telewizji, to wiem, że dużo znajomych w tej chwili ogląda programy kulinarne, które jest coraz więcej. Tak jak mówisz, temat jest dosyć chwytliwy. Dosyć dużo blogów powstaje i jakaś taka świadomość rośnie w, nie, wiem, nie tylko w narodzie polskim, tylko ogólnie na świecie jest taka tendencja. Chociaż na zachodzie tym takim bardziej rozwiniętym dużo bardziej popularne są gotowe lunche, czy właśnie tak jak mówiłeś całe alejki w sklepach, gdzie są gotowe produkty tylko podgrzać i już mamy czy zupę, czy jakieś drugie danie, kuchnia z całego świata. Są te fast foody, ale też jest taki trend, żeby troszeczkę odwrócić się od tego i, i gotować samemu, co nas bardzo cieszy, bo o tym cały czas mówimy i do tego Was zachęcamy właśnie. Tak. nuż Widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. Słuchajcie, mam taką ciekawostkę. Jak, jak przechowujesz kawę, Jacku? Ja, proszę Pana, e, przechowuję kawę w pojemniku metalowym zamykanym plastikową e, pokrywką. Mhm. E, w, w, ponieważ ta kawa jakoś nam e, smakuje, ale swego czasu robiliśmy troszeczkę inaczej. Mieliśmy kawę, ale również przechowaliśmy ją w metalowym pojemniku przykrywanym plastikową pokrywką z tym, że kawa była w postaci ziarenek ziarenka wsypywałem do mia... Mm, do młynka? do młynka, tak, ręcznego mhm. a gdzie, gdzie to trzymasz? W szafce? tak, w szafce nad stołem tak. no dobra, to słuchaj ja Ci powiem taką ciekawostkę ze Stanów Zjednoczonych. Otóż tam praktycznie wszyscy przechowują kawę w zamkniętym pojemniku w lodówce. A to dlaczego? Podobno właśnie kawa, jeżeli jest w ten sposób przechowywana, to jeszcze mniej traci ze swojego aromatu i właśnie Amerykanie jakoś tak przechowują w lodówce. Przyznam, że spróbowałem tej metody. W tej chwili mam taki szklany pojemnik, taki szklany słoik ze szklaną przykrywką, też z taką wiesz, z taką uszczelką i tam mam zmieloną kawę i trzymam sobie ją w lodówce ta kawa jest zimna podejrzewam, że też coś jest w tym, że jeżeli tą zimną taką prosto z lodówki kawę wsypiesz do filiżanki i zalejesz ją wtedy wrzątkiem to być może jeszcze bardziej ten aromat się wtedy wydobywa no może. No to trzeba by wtedy spróbować jeszcze zrobić taki eksperyment i może rzeczywiście. Okay. Natomiast właśnie z, z tego co wiem, z tego co wiem, to w Stanach Zjednoczonych to jest no, w zasadzie jedyna słuszna metoda na przechowywanie kawy. Spróbuj sobie i zobacz, okay. czy to ci pasuje. No, wiesz co? Drugą jeszcze taką. No, tak, mów, mów, mów. Drugą jeszcze taką nowinką, właśnie też za oceanu, jest gotowanie w zmywarce, w zmywarce do naczyń. Tutaj tą nowinkę podesłał nam Arek z Autokompasu, z takiego podcastu o motoryzacji, którego serdecznie pozdrawiam. Ja też. Otóż, otóż wyszperał on coś takiego, że jest taki trend nawet, który właśnie powstał gdzieś tam też w Stanach Zjednoczonych, że jeżeli uruchamiasz zmywarkę, która myje Ci naczynia, a masz w niej trochę wolnego miejsca, to możesz na przykład w szczelnie z zamkniętym pojemniku, no na przykład w parowarze, czy w jakimś takim garnku, żeby y, było to odizolowane od tej komory zmywającej, ugotować sobie ziemniaki, czy też y, brokuła, czy też kalafior, czy też rybę, czy też ryż, no czy inne takie różne dania. Co, co Ty o tym myślisz? Wiesz co? Nie mam pojęcia, ale... Ja wiem, że jak kamina włącza, ale ja wiem, że jak kamina włącza, zmywarkę. Bo my, ja osobiście nie mam zmywarki, więc nie mam doświadczenia, nie mogę się w tej sprawie wypowiadać. Mm -hmm. e, w tym w polskim mieszkaniu, w którymśmy mieszkali, gdzie teraz mieszka nasza córka, to tam zmywarka jest, kamila łożyła tą zmywarkę. I ale jak jak my wizytujemy w Polsce jesteśmy, to powiem ci, że ja bym tam nie wsadził słoika, bo tam się już chyba palca nie... No może byś jeszcze włożył cztery widelce, ale tak więcej nic nie włożysz do tej zmywarki. No właśnie, to jest moja też uwaga do tego, do tego trendu gotowania w zmywarce, że ja właściwie zmywarkę uruchamiam no, pełniutką. Dokładnie wykorzystuję każdy jej, każdy jej kąt i no, staram się tak zrobić, żeby tam tego miejsca wolnego nie było. To jest pierwsza rzecz. Tak. A druga rzecz, no właśnie wiesz, ta chemia, która jest dosyć żrąca i, i myślę, że dosyć inwazyjna nie powinna w żaden sposób nam się tam dostawać do, do, do jedzenia. To znaczy wiesz, techn... to jest dla mnie Paweł. Dziwna metoda Paweł, to no. ona się mi chyba, chyba nie dostanie do jedzenia, bo wyobrażono sobie technicznie, że to wygląda w ten sposób, że tak jak powiedziałeś, ten słoik z gumką i z powodem. To coś tam jest szczelne, tak. Włożysz tam cztery ziemniaki i one będą w tym temperaturze, to powiedzmy, jakby w piekarniku, tam w tej gorącej temperaturze, ale czy one tak, się tylko, że ugotują Nie masz i nie takiej ma temperatury, i podobno ktoś tam robił eksperyment, żeby to sprawdzić i ziemniaki były no, półtwarde, także się akurat z ziemniakami to się nie sprawdziło. Nie wiem, no może to jest, wiesz, może oni mają, bo tak, w Ameryce jest wszystko większe i może te zmywarki są, wiesz, dwa, trzy razy większe niż nasze i mają na tyle wolnego miejsca, że tam można coś, coś jeszcze zrobić. No natomiast mówię, to jest dla mnie to jest ciekawostka. No dobrze, Paweł. może coś tam się da, ale nie wszystkie potrawy. No. Okej, okay, dobrze, a jak masz pralkę i tam wsadzisz, dostawisz na gotowanie i wsadzisz ten słoik z ziemniakami, to się wtedy też ugotują? No właśnie. może jajka? Może jajka by się ugotowały, ale znowu się rozbiją. No dobra. Koniec tych to Znaczy wiesz, idąc do... tym tematem, tym tokiem rozumowania, to przypomnę tylko, że myśmy już wcześniej wpadli na pomysł wykorzystywania gorącego piekarnika, że przykładowo, jeżeli pieczesz chleb, w tym czasie możesz piec o, to buraki, to. prawda? A wiemy o tym, że buraki mm -hmm. pieczone w piekarniku są smaczniejsze i potrawy, których się później z nich robi, czy to surówkę, czy a. coś innego, prawda? Tylko masz chyba już tutaj wyższe temperatury, no bo tam masz po 150, 160, 180 stopni, a... 200 no, to... nawet, tak chleb, jak się piecze. No, a w takiej zmywarce, no to więcej jak 100, to byłoby wrzenie i wiesz, ta woda by... Tam... Tak, tak, tak. Ja tylko mówię w tym no, sensie wy... mhm. tylko mówię w tym sensie wykorzystywania, jeżeli bo ja pie pie piekę powiedzmy tam na, na, ruszta, na ruszcie, który jest na środkowym, w środkowym rzędzie, w środkowej szufladzie, a niżej tak, a na dole mogę ułożyć, czy na górę mogę ułożyć buraki i w tym czasie upiec i nie muszę, chodzi, miałem na myśli to, że nie muszę specjalnie włączać piekarnika. Mhm żeby to, to upiec te, e, w bo to się piecze Osobno. tam 40 minut czy z godziny piecze się te buraki do, żeby no one były miękkie. To to miałem jest, na myśli, wiesz? I jest na no to odpowiednie przysłowie upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu. Fantastycznie, fantastycznie. Okej, okay. no dobra. dobra. Słuchajcie, wracamy do naszego głównego tematu. A widelec, najsmaczniejszy podcast w sieci. Dzisiaj będzie. My to zawsze tak jak zaczynamy, to mówimy, że będzie krótko, a później nie dotrzymujemy słowa i jest długo. Tak samo ostatnio ja przepraszam za to, że nie dotrzymałem słowa. I słuchajcie, wchodzimy... Dzisiaj mamy tak. Ja, przy, ja będę opowiadał o knedlach ze śliwkami. A Paweł, o czym Ty będziesz dzisiaj opowiadał? Ja będę Ci dopowiadał. Dobra, super. No więc teraz słuchajcie. Knedle ze śliwkami, a, a w ogóle knedle, a na przykład knedliczki... To są, dwie inne, to są dwie inne sprawy. Dla kiedyś to dla mnie to było to mhm. samo, a tak naprawdę to jest co innego. Jeżeli ktoś e, przykładowo jest, e, tak się kiedyś mówiło, że no, być w Watykanie czy być w Rzymie i papieża nie widzieć, to jest coś jakiś tam, wiesz, u e, grzech albo taki, wiesz. Nie, nie, fopa. FOPA nie tak nie y, y, spełnienia wycieczki, czy jakiś tam travela czy tam no, wiesz, odwiedzenia dane, danego miejsca powiedzmy w ten sposób, prawda? Mm -hmm. No i moim zdaniem, być w Czechach, a ja przyznaję się z bezbicia do tego, że byłem parę razy w Czechach i nie jadłem jeszcze knedliczków Natomiast mm -hmm. jeżeli będę, będziemy, bo planujemy taki wypad weekendowy do Pragi więc jeżeli będziemy teraz w Pradze, to na pewno knedliczki będę jadł i Wam o tym opowiem, a może, a może i nawet nagram. Polska wersja knedli, jaką ja pamiętam z dzieciństwa, to były knedle ze śliwkami i dzisiaj właśnie mm -hmm. o tym opowiem. Jest to potrawa, po pierwsze, taka, ja to nazywam podstawami mącznymi, czyli albo kluskowymi około, dlatego że podstawowymi produktami jest mąka i, i albo inaczej ziemniaki i mąka. A druga rzecz, która, my, która mi przychodzi na, do głowy na myśl, to jest taka rzecz, że jest to potrawa typu takiego wykorzystywania tego, co nam zostało. Sezonowa też sezonowa w pewnym sensie do tej pory. Tak myślałem, że sezonowa, ale jeden z przepisów tutaj Pani opowiadała o yy, znowu o którym o, to za chwileczkę o tym powiem, wiesz. Ale generalnie yy, tak w pewnym sensie masz rację. Ale dzięki takiej technice albo taki, yy, takim urządzeniu, jakim jest lotówko, zamrażarka, nie będzie to nie będzie to potrawa wielosezonowa, tylko będzie to potrawa będzie to potrawa. Yy, Wtedy, kiedy mamy na to ochotę, albo, do zrobienia... albo inaczej, albo wtedy, kiedy nam zostaną ziemniaki. Dlaczego? Dlatego że, dlatego, że pierwszym podstawowym produktem do zrobienia tego są ziemniaki, które nam pozostały z poprzedniego dnia albo sprzed dwóch dni z obiadu. No dobrze, ale tu się nie zgodzę, bo możemy też użyć świeżych specjalnie, po prostu ugotować sobie na, na te knedle. Ale musimy poczekać, żeby wystygły, ok Mhm, okay, dobra. A to miałem na myśli w tym sensie, wiesz, że w, wbrew pozorom, bo generalnie dla mnie to było tak, że o Jezus, knedle południa w kuchni, kto to będzie robił. Mhm. A to tu masz rację. I tak, tak dalej, i tak to już, dalej. To już sobie a w, momencie, z... a w momencie gdy ty masz. A w momencie, gdy masz gotowany ziemniaki dzień wcześniej i utłuczone oczywiście. utłuczone, mhm. czyli takie zrobione masz, albo jak to się mówi, poczekaj. E, pire. O, dobrze, tak? Pire. Mm, pire to jest y, w pewnym sensie, jeżeli nastawisz oh, duugi, duży to jest... gar, to jesteś w stanie przygotować. Zanim się woda zagotuje w tym dużym garze, to jesteś w stanie przygotować e, te knedle. Mm -hmm. I teraz tak. Ja normalnie, tak jak pamiętacie, zawsze domagałem się od, odmierzenia wszystkiego zgodnie z wagą i mm, Wiesz, gramatura pełna, kultura <grych> i tak dalej. Tak, no, z A, czym ja się nie zawsze zgadzam, Tak. Bo tak. niektóre potrawy nie wymagają takiej aptekarskiej tak. dokładności. Mhm. I tutaj y, ja wybrałem taki przepis, słuchajcie, który nas od tego uwolni. Dlaczego? Dlatego, że bierzemy ziemniaki, ile nam zostało, mhm. Wagowo to może być kilogram, a może być pół kilo albo 75 dekogramów czy coś w tym stylu. Ale nie stresujemy się, dlatego że mamy ziemniaki, wyjmujemy je z garka, dajemy na stolnicę te ubite ziemniaki, prawda? Czyli takie tam pire. I formujemy taką kulę, takie coś jakby okrągły chlebek. I tą kulę dzielimy na cztery części. Okay. jedną część. Czyli coś podobnie jak było z tymi kluskami śląskimi. Tak, tak. tak, tak. To, tak to jest ta sama rodzina to jest ta sama rodzina potraw. Ale mhm. ta podstawa daje nam naprawdę może, może różnych możliwości, może, może różnych wersji odmian, ale o tym tak, no potem, wiesz. I teraz tak, jak żeśmy odjęli tą jedną czwartą, tą ćwiartkę, od tego jakby tego mini bochenka, który żeśmy utworzyli, to w to miejsce dajemy mąkę. I teraz tak, jeżeli hmm. robisz to na stolnicy, no to wiadomo, że to się tam jaka, troszeczkę... Jaka mąka? Usypie. Jaką mąkę? Zwykłą mąkę. Przenną. Przenną mąkę, tak, tak. tak. Przenną, zwykłą mąkę. Wrocławską. Natomiast... Wrocławską, tak? Jaką? No, wrocławską. Oczywiście, tak oczywiście. Białą mąkę wrocławską, Dobrze. bogatszą i natomiast jeżeli robimy to na przykład w takim szerokim garku, garnku, no to wtedy wyjmujemy tą część i wtedy wysup, dosypujemy w to miejsce, to w to miejsce dosypujemy mąkę, ale i teraz tak, słuchajcie, ja proponuję, bo różne przepisy różnie podają, jedni podają tak, drudzy podają tak, to było jeszcze w jednym z przepisów, jakie znalazłem, to było, żeby dodać jeszcze łyżkę mąki ziemnia czarnej. Myśmy nie dodawali tej mąki, wyszły dobre knedle, ale ja zrobię również z mąką, dosypując mąkę ziemniaczaną i wtedy opowiem jaką, jaki mam, czy, czy była po prostu wiesz różnica jakiś tam w tym sensie. To może zależeć od ziemniaków, wiesz, bo jedne ziemniaki mają więcej skrobi w sobie, drugie mniej. A poza tym będą bardziej mokre, albo mniej mokre, prawda? Mhm. ale do tego zaraz dojdziemy, jak będziemy mieszać i teraz tak, dodatkowo jeszcze do tego dajemy mąkę e, przepraszam, daliśmy mąkę, dodaj, wbijamy jajeczko mhm. dajemy szczyptę soli i wszystko szybko zagniatamy i teraz Dobry. jeżeli to zagniatamy i czujemy, że ciasto jest takie trochę zalepkie, takie wilgotne dosypujemy mhm. odrobinę tej mąki mm, właśnie pszennej Przennej. Ale nie za dużo. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli będzie za dużo mąki, to ciasto będzie twarde i te knedle będą niesmaczne. Ale generalnie, wiesz to tutaj, bo spotkałem się z czymś takim, że ktoś jak zagniata na początku ciasto, to ludzie mają taki wiesz, jakiś pod... odruch odrzucenia. Jeżeli włoży rękę do, tego, do, tego, do tych ziemniaków z jajkiem i z mąką, to ludziom się robi niedobrze. Dlatego proponuję na początku robić to na przykład tępym nożem stołowym albo łyżką. Wstępnie zamieszać, zagnieść to łyżką, a potem już szybciutko ręką zagnieść, żeby, no żeby to szybko utworzył się taki, właśnie taka kulka, utworzył się taki wałek, gruby wałek, coś takiego. Ciekawe, no. Lepienie ciasta jest przyjemne przecież, no ale może nie dla każdego. Generalnie tak, ale właśnie spotkałem się z tym, że wiesz, ten pierwszy moment, kiedy wiesz, maczasz palce w tym płynnym żółtku, patrzysz się na to, to nie mam pojęcia dlaczego, no ale spotkałem się z, z czymś takim, dlatego, e, dlatego mówię, że w pierwszej fazie można swobodnie mieszać to przykładowo taką łopatką płaską drewnianą na przykład albo coś w tym stylu, a później już jak się to wstępnie wymiesza, wtedy już wkładamy rękę i gnieciemy, gnieciemy, gnieciemy. Mhm. formujemy wałek takiej grubości mniej więcej jak e, e, sucha krakowska. Czy to jest jasne? Dobrze. Wiesz jak wygląda krakowska? Tak. tak jak kiełbasa, tylko ten że tak, grubsza troszkę. Srednica 2,5 cm wałeczek. 2, 2,5. Mhm. No, albo 3 nawet, wiesz? Albo 3 nawet. Albo 3. Mhm. Mhm. Okej, okay, mamy uformowany taki wałeczek i ten wałeczek kroimy na takie mm, na takie powiedzmy centymetrowe albo półtorej centymetra Plasterki. Mhm. I ten plasterek w palcach tak lekko rozgniatamy, albo na stolnicy. Na tak, tak, na taki placuszek. Na lekszy. taki mniej więcej krążek, coś jak jest, tak jak się robi pierogi na przykład. Tylko żeby to nie było takie płaskie, wiesz jak pierogi. To musi być grubsze, bo to ciasto no musi ma być, musi być grubsze. inną konsystencję. po prostu mhm. Tak. I, I dalej jest bardzo prosta sprawa, bo... I pamiętajcie o tym, że, że jeżeli jakiś śliwek używacie, tam węgierki, czy jakieś inne E, w sumie nie pamiętam jakie są rodzaje śliwek, nie przygotowałem no, się z... najlepsze węgierki do tego, klasyczne no ale jeszcze są takie żółte, jak się nazywają no to ręklody brawo, no to czyli będziemy mieli takie żółte, okrągłe albo te węgierki podłużne takie, tak? fioletowe, fioletowe tak. najlepsze dojrzałe, chociaż niektórzy mówią, że te kwaśne są akurat dobre no to już kwestia gustu indywidualnego uh -huh. Uh -huh. tak, tak natomiast co jeszcze do tych śliwek, bo tam troszeczkę chyba je słodzimy w to miejsce, w którym była pestka, tak? Ale tego nie skończyłem, a zdrodziłeś moją tajemnicę. Właśnie to chciałem powiedzieć. No ale dobra, wybaczam Ci no to, to tym dawaj. razem. No to dawaj, dawaj. A kładziemy, wiesz, kładziemy tą śliwkę tym yy, otworkiem po pestce do góry i mhm. właśnie w to miejsce, tak jak, Paweł, tak jak Paweł powiedział wcześniej, wsypujemy cukier. E, łyżeczkę cukru albo półtorej łyżeczki. Dobrze, albo kostkę. A z Dobry. kostką się nie spotkałem, wiesz? No to ta kostka ci się tak nie rozsypie, więc jest lepszy jeszcze patent podobno. Mm -hmm. No to wiesz, Troszkę w sumie można by troszeczkę tej... Paweł, ale może by troszeczkę tej śliwki wydrążyć, to wtedy mamy gwarancję, mm -hmm. że się nie rozsypie. <grafy> no dobrze. No i teraz co, jak to, za, jak, to jak to zbierasz do kupy, żeby to się nie. A nie normalnie wydarzyło? zbieram. Przez to, że wiesz, ta śliwka jest od spodu taka półokrągła, to mi się ładnie to mm -hmm. ciasto oblepia koło tej śliwki i z góry zamykamy to jak taki kurchan, szczelnie. I... Czyli zalepiasz jak pieroga i potem w rękach toczysz tą kulę, aż, aż się ładnie to zbierze w taką kulkę. No, ręną, lekko, podsy... tak? lekko bo, bo wiesz, na stolnicy jest lekko mąka, więc to lekko tak opruszę mhm. mąką, żeby mi się tam nie przyczepiło, nie rozwaliło. No i tak w rękach, w rękach formuję lekko, delikatnie i mam taką kulkę. Odkładam na bok. No ważne, żeby to się, ważne, ważne, żeby to się później nie rozlepiło, bo nam ten cały cukier, cały ten sok z tej śliwki wyleci do wody i, i niewiele nam już zostanie później tak. do jedzenia. Tak, tak, tak, tak, tak. tak. Mhm. Dobrze, w międzyczasie woda nam się już zagotowała. Posolimy mhm. ją trochę. I teraz słuchaj, teraz ważna rzecz. Wrzucamy knedle powoli. Słuchajcie, w momencie dajemy duży gaz, mhm. woda zaczyna nam mocno gotować się Tak. i. I wrzucamy knedle, nie wszystkie naraz, tylko wrzucimy jednego knedla, za chwileczkę wrzucimy mhm. drugiego. Czyli i... nie przerwając wrzenia, nawet tak. można podejrzewam na tej łyżce, łyżce cydrakowej opuszczać je powoli do wody, tak? No, na przykład tak, no bardzo fajny pomysł. Ja pierogi co... wrzucamy hurtem, po 10, po 12, po tak. 15, a tutaj tak. pojedynczo, tak, tak, powoli. Tak, tak. Mhm. Okay. Równie dobrze można, wiesz, jeżeli ktoś ma taki, wiesz, garnek do frytek z taką siateczką mhm. do tego garka, no to do tej siateczki można włożyć cztery... Knedle i powoli opuszczać. Yy, motyw polega na tym, żeby w miarę możliwości nie przerwać gotowania wrzenia. Wrzenia, mm -mm. W tej wody, tak, wrzenia tej wody. No i co to cały czas na tym dużym, dużym gazie się gotuje? Yy, no wiesz, one za chwileczkę po około 4 minutach yy, wypłyną. No, no właśnie, wypłyną. Mhm. I potem jeszcze na tym małym gazie yy, trzymać jeszcze tak. od 2 do 4 minut. Dobrze. I wtedy wyławiamy. I to wszystko. Ta sprawa zrobiona. To jest naprawdę, wiesz co, naprawdę, naprawdę, wbrew pozorom, bardzo, bardzo szyb, danie. Szybkie, wbrew pozorom szybkie danie, no bo wyobraźcie sobie, jeżeli do dużego gara nalewacie, nie wiem, półtora, no, dwa litry wody, zanim to woda się na gazie zagotuje, to wy jesteście w stanie to zrobić. Oczywiście nie zapominajcie pod warunkiem, że macie ziemniaki, bo to jest najważniejsze. mhm. mhm. Także nigdy nie martwcie się tym, że na przykład zostały ziemniaki i co ja z tym zrobię, a nie dam kurom ani świniom, bo takich rzeczy nie posiadam. I teraz mhm. y, jeszcze jedna rzecz, słuchajcie. Można dodawać, spotkałem się z czymś takim, że ktoś dodaje, wiesz, oprócz cukru jeszcze dodaje odrobinę cynamonu. No, śliwka dobrze się toleruje z cynamonem, na pewno będzie fajne. I teraz to, te knedle podawane są na słodko, czyli dodatkowo jeszcze widziałem, spotkałem się z czymś takim, że są polewane śmietaną, posypywane na przykład cukrem, al i... natomiast my podajemy to rozpuszczone masło z bułką tartą, wiesz? Mm, klasyczne, klasyczne. Tak, tak, klasyczne. zwykły, klasyczny, najprostszy. Bo I teraz słuchajcie, to co wcześniej zapowiadałem, bo można robić również, wiesz, te knedle mogą być również nie tylko ze śliwkami, ale mogą być z truskawkami, jeżeli ktoś lubi. Dalej. Zgoda. Nawet i z jagodami jakimiś. Z jagodami, wiesz, spotkałem się z tym, że ktoś robił z pieczarkami, ktoś inny ładował, tylko już to, wiesz, te knedle, to już mi zaczynają, wiesz, skręcać troszeczkę w takie, wiesz, na przykład, bo ktoś robił masę taką e, cebula, pieczarki, mięso, taką mięsną, wiesz, to, to już mi skręca bardziej mm -hmm. w takie e, kluski śląskie z ziemniakami czy knedle, wiesz. E, przepraszam, nie knedle. Mm -hmm, ta... Tylko, tylko tak. to powiedzmy te mięsne, te takie grzybowe knedle troszeczkę różnią się ciastem. Tak, tak, tak. Bo to ciasto jest wtedy takie szare, jak je ugotujesz, prawda? Tak, tak, tak, kup... tak, tak. Na przykład jak ktoś kupuje kluski i gotuje, to widzi, że to ciasto jest takie białe, a jak się ugotuje, to jest takie szklane, takie szare. Tak. No to jest zasługa tego, to może przygotujemy też kolejny odcinek któryś na temat właśnie takich pył z mięsem, że troszeczkę inaczej robi się ciasto, a mianowicie dodaje się połowę ziemniaków takich ugotowanych, a połowę ziemniaków surowych, tak. takich jak na placki ziemniaczane, tylko dobrze mocno odcedzonych, tak jest. Pozbawionych wody. Tak jest i tak teraz... I już inne troszeczkę ciasto bardziej trzyma, bardziej zwięzłe jest i nam to mięso ono będzie lepiej trzymać, ale dłużej trzeba gotować, no bo tu mamy do czynienia z surowymi ziemniakami. No i mieście. wiesz, i tu w, momencie, wiesz, tu w tym momencie jest naprawdę mały krok do, do robienia cepelinów. Takich, tych ukraińskich, mhm. chyba, no. tego się nazywają ukraińskie czy coś tam. A jak mówimy o cepelinach, to mnie się przypomina taki podcast. Był chyba cepelin podcast czy coś takiego kiedyś. Tak, tak, Arka Trendowskiego. Pozdrawiamy. No ale to, słuchaj, to będzie, myślę, że to będzie dobry temat na osobny odcinek, bo tam jest też parę odmian tych cepelinów, tych klusków z mięsem. No inaczej to się podaje, bo tam są już, wiesz, skwarki, cebulka. A nuż Widelec, najsmaczniejszy podcast w sieci. Reasumując, słuchajcie, to po te, te knedle, to jest około 5 minut czas przygotowania. Dla niewprawionych dodam jeszcze 12, czy razem mamy 15 minut. Czyli tak naprawdę ten czas przygotowania tych knedli, różniący się czasem od przygotowania jedzenia, które masz gotowe w piekarniku, w opiekaczu lub w mikrofali, jest niewiele większy, bo takie, wiesz, to jedzenie... Gotowe to się tam około kilku minut, dwa do pięciu, czasami Bezno, siedmiu tak. trzyma w mikrofalówce, a w ogóle jedzenie z mikrofalówki. Ale musisz, musisz iść do sklepu, przynieść <głos> i tak dalej, więc to tyle samo... <głos> tyle samo czasu to w sumie zajmuje? Tak. A to jest fajna potrawa. Tak. Dzieciaki uwielbiają się owoce, także takie knedle ze śliwkami. <głos> No, Także naprawdę to jest, wiesz, potwierdza się to, co myśmy kiedyś mówili, że naprawdę wbrew pozorom ja powiedzmy na nowo odkrywam tą kuchnię wbrew jak już teraz to, bo tak żeśmy mówili, że mówimy o potrawach, które sami przygotowujemy także naprawdę to jedzenie okazuje się, że jednak tego czasu zbyt dużo się nie spędza albo bardzo dużo nie spędza się w kuchni pod warunkiem oczywiście, jeżeli wcześniej sobie to wszystko przygotujemy, a to się robi przy okazji hmm. bo jeżeli przykładowo masz pomysł na to, że w poniedziałek będzie na przykład w, w niedzielę był rosół, a w poniedziałek będzie na przykład będą ziemniaki i to mięso z rosołu zmielone na przykład z czymś tam, hmm. na przykład z, z marchewką, cebulą czy coś w tym stylu. to tych ziemniaków, przykładowo, planujesz, że w zależności prawda, od ilości członków rodziny, jeżeli pół kilograma ziemniaków wystarcza na obiad, no to wtedy po prostu re relatywnie więcej tego robisz, czyli po prostu tych ziemniaków robisz. Obierasz przykładowo kilogram tych ziemniaków a, i z myślą tak, o tym, że... A to tyle samo, a już na jutro masz tak, połowę tak. przepisu gotowego, bo tylko dodasz mąkę, tak. dodasz Jajko. kreśliwki i, tak. i masz właśnie znowu dania. Tak. I słuchajcie, to jest doskonały kolejny dowód na to, że kuchnia domowa nie musi być wcale nudna, że jest tych przepisów cała masa, że nie są one trudne i naprawdę dla każdego coś miłego, dla każdego pod jego smaki, coś fajnego można, można sobie zrobić, można sobie zjeść i się cieszyć tym. No właśnie, no i to w zasadzie, to w zasadzie to by było na dziś Puenta. tyle, prawda? No i słuchajcie, zapraszamy na kolejny odcinek i będą kolejne ciekawe potrawy. Myślę, że może coś z grzybami na tą jesień. Tym razem wrócimy jeszcze. No dobrze. No to trzymajcie się. Życzę smacznego. Cześć, zapraszamy. Pa. Zapraszamy do reklamy. eksperymentować. Podcast Stanusz Widelec.